Pojednajcie się z Bogiem 28 maja 2018 roku w poniedziałek w Ostrzeszowie na ulicy Kaliskiej 7 przez 9 w dworku w sali klubowej. Zapraszamy Państwa na ewangelizację pod tytułem Pojednajcie się z Bogiem.